Dzisiaj będzie, zajęcia będą przeprowadzane według klucza e, Peselowego. Ja stary testament, macie nowy testament. Ja, ja. <grych> <grych> Więc poza, poza stary testament się nie ruszymy. Ale pamiętajmy, że poza stary testament to nie znaczy poza Biblię hebrajską. Poza Biblię hebrajską różki wystawimy. Stąd większość tekstów będzie trójjęzyczna i zobaczymy dlaczego. To jest istotne z językowego punktu widzenia, a część tekstów będzie dwujęzyczna, czyli polski i grecki, bo nie ma hebrajskiego, albo hebrajski jest niekanoniczny, jak w przypadku księgi Syracha, gdzie Duże fragmenty hebrajskie tekstu są, ale to nie one są kanoniczne. Dobra, to się już nagadałem. Yy... A to czemu? A, nie w tę stronę, po prostu. Yy... To, to, to... Proszę Państwa, prosta rzecz. Prosta rzecz. Rzeczownik baszar, bo tak naprawdę co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj się będziemy zastanawiali nad rzeczownikiem hebrajskim baszar i jego otoczeniem, i jego odpowiednikami w innych językach. Rzeczownik baszar opisuje i to, i to. A to są dwie różne rzeczy. Po, pomijając to, że to, to jest oskurowane, a to nie. Ale poza tym dosyć oczywistym rozróżnieniem. Warto sobie postawić pytanie językowe, ale znacznie głębsze. Nie o definicję słownikową, tylko o to, jak w zdaniu funkcjonuje ten rzeczownik. Z jakim orzeczeniem? Z mam, czy z jestem? Bo dylemat być, czy mieć w przypadku ciała nabiera szczególnego znaczenia. Jestem ciałem czy mam ciało? I odpowiedzi także na to pytanie będziemy szukać w tym biegu przez płotki, którym będą te nasze zajęcia. Znaleźć ten biblijny stosunek do cielesności. I wtedy zobaczymy, na ile, na ile sprawa jest skomplikowana. Najpierw popatrzmy na ciało, jako na rzecz, która niekoniecznie nas wprost dotyczy. Proszę Państwa, ja dzisiaj przeproszę na początku hurtem za grubiański sposób wyrażania się, bo po prostu... Bo zajęsta się na no, przepraszam, z góry przepraszam. Tutaj ewidentnie chodzi o padlinę, tak? Popatrzmy, że tutaj mamy baszar, baszerka, twoje ciało, tak jak w tłumaczeniu, i to jest liczba pojedyncza. Natomiast tutaj, po grecku, ta sarkasu mamy liczbę mnogą. To są słowa, które, jak widzimy, Goriad wypowiada do Dawida. Ewidentna groźba karalna. E, więc. E, Chodzi o tego jednego i to jeszcze podobno wtedy dosyć mikrego chłopaczka. Ile miał ciało? A co znaczy ta liczba mnoga? Liczba mnoga opisuje właśnie tę rzeczową yy, to rzeczowo rozumiane ludzkie ciało, złożone z różnych kawałków mięsa, które po zabiegu, jaki planuje Goliat, mogą być już niekoniecznie powiązane ze sobą. I teraz <śmany> mamy do czynienia. Z inną groźbą, e, a raczej przestrogą. Tym razem to jest ostrzeżenie kierowane do jednego z osadzonych w egipskim zakładzie karnym e, więźniów, którego los nie, nie rysuje się różowo. E, I zobaczmy, że przekład daje ciało dwa razy. Tutaj widzicie, jest tak kiepsko, nie? No właśnie. Tak. Dlaczego? Bo przekład jest w tym miejscu blady. Bo w, ani w hebrajskim e, ani w greckim, nie ma tutaj rzeczownika, tylko jest wyrażenie przyimkowe mealejka od Ciebie. Faraon zabierze głowę od Ciebie. Jest jakieś ja, i to ja ma głowę, którą faraon utnie i potem zostaną jeszcze jakieś ścierwa, znowu liczba noga, chociaż po hebrańsku znowu mamy pojedynczą. I co to będzie? Ja wiem, nie przy jedzeniu, ale wyobraźmy sobie, że ta obcięta głowa, a reszta, a reszta jako ten, karma dla gołębi, to co to jest? Jakiś bezgłowy korpus. Nie tylko tu, no. Jakiś bezgłowy korpus. Czyli w tym przypadku te kawałki mięsa to jest to, co zostało po dekapitacji. Czyli to nie jest całe ciało, tylko ta reszta ciała po odcięciu głowy. E... Tutaj mamy e... znowu, znaczy. się. E... Tutaj mamy znowu y, to, co się dzieje ze zwłokami, ale zauważmy, że rzeczownik, który został użyty, to nie jest Bashar, tylko to jest Gewija. I Gewija oznacza y, technicznie zwłoki. A więc istnieje termin na oznaczenie padliny, zwłok i tak dalej. I tutaj rzeczownik ciało występuje jako bardziej uniwersalny, o szerszym zakresie znaczeniowym, włączając w siebie także i to techniczne znaczenie, ale wtedy, kiedy chodzi o o jasne powiedzenie, że mówimy o zwłokach, to jest szansa słownikowa posłużenia się innym terminem. Ja to nie jest jedyny termin na określenie, na określenie zwłok. Peger, z którym mamy do czynienia, do czynienia tutaj, Pegarim, metim. Pegarim, metim to jest troszeczkę pleonazm. No bo nie mówimy martwe trupy, bo nie ma żywych, tak? Tak, to nie. No dobra. Dobra. Wiedziałem, że tak się to skończy. Kiedyś, kiedyś, kiedyś na praktykach katechetycznych, były lata 80. Zapytałem młodzież, jaki klasztor znają. Bo akurat było to w życiu konsekrowanym w kościele, katecheza. A młodzież odpowiedział z gotowym chórem, klasztor szaoli. No nie skłamałam. Dobrze. Więc zauważyliśmy, to I tak dobrze różnie <gry> Że używając na oznaczenie przedmiotu rzeczy rzeczownika baszara albo pokrewnych, mamy do czynienia albo z yy, całością, z całym mięsem, które zostaje po uboju, albo z yy, kawałkami. I teraz właśnie popatrzymy pod tym względem także na jeszcze żywe mięso. Tak? Jest, możemy. Żywe. Będzie o żywym. Ciało występujące w opozycji do kości. Niedawno znalazłem taki tekst w internecie. E... I Pan bym zesłał na Adama głęboki sen. Wyjął z jego boku żebro i powiedział do siebie, to nie ma sensu. A o co mi właściwie chodzi? Po co ja to robię? I spłochciałem się stało. Cóż to za artyptomista. Więc y, ta scena stworzenia kobiety z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju ma swoje poczesne miejsce w budowaniu tej opozycji ciała i kości na zasadzie szkielet wypełniacz szkieletu. Ale popatrzmy, że w tym samym tekście to nie jest tak, że y, ciało występuje tylko w znaczeniu ten wypełniacz. Y, to miękkie, czym się oblepia, twarde. Popatrzmy na werset 24, a konkretnie na e, jego zakończenie. Le basha rehat. Żeby byli jedno ciało. To nie chodzi o to, że mamy do czynienia z e, bliźniętami syjamskimi, z rośniętymi tylko miękkimi częściami. Nie. Właśnie y, chodzi o ciało rozumiane integralnie. Y, na istotne pytanie, z kością czy bez? Tutaj odpowiadamy z kością, a tutaj na przykład bez kości. A więc w ramach jednego opowiadania, gdzie rzeczownik, ciało występuje w jednej z głównych ról, bo gdybyśmy się zaczęli zastanawiać, o czym jest to opowiadanie, to musielibyśmy powiedzieć, że ono jest o ciele, o jednym ciele, które zaczyna pączkować, a mimo to pozostaje ciągle jedno, to tak już przygotowuję koniec pod następne zajęcia, to rzeczownik ciało występuje w całej gamie znaczeń. Nie ograniczamy się do jednej definicji. I właśnie to przejście między różnymi znaczeniami słowa ciało pozwala zbudować ten tekst. Coś się dzieje w tym tekście. Bo mamy człowieka, Adama, z jego kości jest wzięta kość, do tej kości jest dolepione miękkie. I Adam ma tam co, ten ubytek miękkim. I z tego powstaje znowu jedność twardego i miękkiego, tylko że to już jest nowa jedność. Nie jednoosobowa, ale dwuosobowa jedność. I jeżeli usuniemy tę wieloznaczność słowa ciało, to to opowiadanie się nie skleja e Kości ciało, tylko na wybranych przykładach można powiedzieć, ta ciągłość kości ciała to jest określenie związku krewnaczego, pochodzenia od, od siebie. Na, tej wspól... Na tym wspólnym ciele i wspólnym szkielecie budują się też relacje społeczne, które, tak jak w przypadku, z jakim mamy tutaj do czynienia, zaczynają nabierać swojego wymiaru politycznego. Od wspólnoty klanu, odwołującej się do wspólnego przodka, przechodzimy do budowania relacji król-poddani, ewentualnie w przyszłości. Ale też to zestawienie kości i ciała może służyć jako sposób opisywania e, człowieka. Jest taka figura e, retoryczna, którą nazywamy meryzmem. Meryzm od e, greckiego meros, część. przy czym nie jest to część za całość, jak mówimy, a widzę, że tutaj jaś swoją rękę dołożył, w sensie miał w tym swój udział, cały jaś, nie tylko jego ręka. To jest synekdocha pars prototo, część za całość. Meryzm jest zbudowany inaczej. Bierzemy dwa elementy, charakterystyczne dla jakiejś rzeczywistości i używamy ich jako e, określenia całości. Klasyczny przykład, pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Jak są liczone poszczególne dni stworzenia? Wieczór i poranek. Wieczór i poranek równa się dzień. dzień. A gdzie południe, a gdzie północ? Nie, ale jak minął wieczór i minął poranek, to co między nimi też musiało minąć, tak? Niebo i ziemia. Niebo i ziemia chwalą Ciebie, Boże. A co z... E, z wodą? Co z... E, e, w tym co pod ziemią, no, tam nie, nie, nie zawsze. Nie. Jeżeli będziemy się doszukiwać kompletnej wyliczanki elementów, a zapomnimy, że mamy do czynienia tylko z krótką dwuelementową listą, na oznaczenie całości, to możemy stworzyć problem interpretacyjny, którego nie ma. Na przykład... Pamiętacie Państwo na pewno początek 21 rozdziału Apokalipsy. Niebo nowe i ziemia nowa, bo stare niebo i stara ziemia przeminęły, a morza już nie ma. I znajdziecie pokaźną liczbę komentarzy, które jako poważnym problemem egzegetycznym zajmują się brakiem nowego morza. Co to znaczy, że nie będzie nowego morza? No i takie wymyślanki, a bo morze jest źródłem pierwotnego chaosu, dlatego w doskonałej rzeczywistości nie może być morza, bo tam mieszkają potwory morskie, siejące zamęt, tiamat i inne. Proszę Państwa, mówi prawda. Po prostu trzeba mieć świadomość, że autor używa różnych y, chwytów retorycznych na y, określenie tej samej rzeczywistości. Raz używa krótkiej listy dwóch, Drugi raz rozszerza ją do trzech, żeby nudy nie było. I, i wyłapać tę rozmaitość stylistyczną, no, to znaczy przeczytać tekst ze zrozumieniem, a y, czytać na zasadzie ka do każdego słowa strzelimy komentarzyk i do braku słowa też strzelimy komentarzyk. No to raczej jest działalność, która często popada wiałowość. Czemu o tym mówię przy okazji ciała? Żeby powiedzieć Państwu jedną prostą rzecz. Jeżeli człowiek jest określony jako kości i ciało, to nie zastanawiajmy się, dlaczego ten człowiek nie ma duszy czy czegoś podobnego. Po prostu tak jest opisany. Jeżeli e, w, pamiętamy, Czyje to są słowa? Szatan zasiadający pośród Synów Bożych w Radzie Bne Elohim próbuje przekonać Boga, że pobożność Hiopa ma swoje granice i jego cierpliwość. I teraz powstaje pytanie, czy kości i ciało to jest cała osoba, czy tylko ludzka cielesność? Dotknij jego cielesności, a na pewno będzie ci złorzeczył, czy dotknij go, a na pewno będzie ci złorzeczył. Stawianie tego pytania niekoniecznie oznacza istnienie możliwości znalezienia odpowiedzi. Natomiast wiemy, że w przypadku Hioba nieszczęścia, które dotyczą jego zdrowia, stanu posiadania relacji społecznych przekładają się na jego wewnętrzne przeżycia związane z poczuciem krzywdy, bólem związanym ze stratą, Poczucie upokorzenia i odrzucenia przez tych, którzy, których do tej pory uważał i którzy dalej się uważają za jego przyjaciół. Nie ma separacji yy, cielesności od reszty podmiotu. Cielesność stanowi, przepraszam, za wyrażenie interfejs osoby. To coś, z czym inni mają e, do czynienia, ale to nie oznacza, że za tym nic nie stoi, że to jest tylko to mięso, a za nim pustka. W tym sensie możemy powiedzieć, że kości i ciało opisują człowieka, opisują całą osobę. Ciało i krew. Przeciwieństwo oparte na kontraście. Materia stała, materia płynna. Mamy przepis z księgi kapłańskiej. Zakaz spożywania krwi i kontaktu z krwią. Proszę Państwa, dusza to dzisiaj nie jest nasz problem, tak? Będzie, będzie następnym razem, ale nie dzisiaj. Ale nie możemy uciec od tematu duszy przy tej okazji. Życie ciała jest we krwi, powiada najpopularniejszy przekład, e, najpopularniejszy przekład w którym się posługujemy. Tak tylko popatrzmy, co my tutaj mamy w tekście hebrajskim. Nefesh habashar bedam. Nefesh, czyli oddech, za chwilę będzie nefesz też w kontraście z ciałem, jak zobaczymy bo znik problematyczny kontrast. Oddech, tchnienie, no ale też zobaczmy, co, co tekst grecki robi. Psyche, pases Sarkozy, yy, Więc dusza, to co powoduje, że ciało nie jest kawałkiem nieożywionej materii, ale żyje, to to jest we krwi. No, pewnie yy, obecni tu znający się na medycynie y, mogliby dużo więcej powiedzieć na temat tego, jak oddech, yy, dostarcza tlenu do krwi i to powoduje między innymi to powoduje, że żyjemy, prawda? Więc, więc jakaś intuicja jak działa ludzkie, ludzki organizm chyba była. Natomiast ciało i krew mają się do siebie inaczej niż ciało i kości. Ciało i kości to są dwa typy surowca, dwa typy materiału, których trzeba użyć łącznie, żeby zrobić tę rzecz, jaką jest nasza cielesność. Natomiast z krwią sytuacja jest troszkę, troszkę inna. Krew nie jest składnikiem B, tylko jest czymś w ciele, co daje temu ciału specyficzne właściwości. E, w tym sensie można zacytować piosenkę e, samo ciało, to za mało, choć nieźle wygląda. E, bez, bez krwi nie będzie w nim tego, co powoduje życie. Mogę mieć pytanie? Zawsze. Jak jest właściwie w hebrajskim języku, bo tutaj mam tłumaczenie Biblii Warszawskiej abyście dokonywali nią przebłagania za duszę waszą, nie za życie wasze, tylko za duszę. No widzisz, i to jest cały problem z tłumaczeniem rzeczownika Nefesz. Nefesz pierwotnie tak yy, od początku to znaczy yy, Powietrze, które wdycham, wydycham. Tchnienie. Oddech. I na tym znaczeniu pierwotnym są nabudowane znaczenia przenoszenia. Bo tak, jeżeli wezmę się za grydykę i przycisnę, i to powietrze przestanie płynąć w tej i na to trochę pogrzebiesz nogami i już nie będziesz żywy. W tym sensie nefesz warunkuje życie, jest życiem. Z drugiej strony do tego powietrza jest przywią przywiązane jeszcze coś, bo to, że oddycham, to nie tylko to wykonuje pewną czynność anatomiczną, ale jeszcze przy okazji wiążą się z tym jakieś procesy świadomościowe, poznawcze i tak dalej, i tak dalej. A więc to życie to nie tylko strumień powietrza, ale także coś, co jest niecielesne i tworzy osobę nie, nie życie ale też, powiedzmy, jakąś tam świadomość, psychę się kryje za tym, za tym, za tym wdychanym i wydychanym powietrzem. I czasami bywa tak, że pierwotne znaczenie ginie pod ciężarem tych wtórnych. Na przykład... Jest piękny, stary wyraz modła. I co oznacza modła? Oznacza formę odlewniczą. Ale jak dzisiaj mówimy, że ktoś coś robi na modłę czyjąś albo jakąś, to myślimy raczej o jakiejś ogólnej zasadzie abstrakcyjnej, a nie o glinianej czy innej formie do odlewania przedmiotów metalowych. Y i tak się też troszeczkę stało z tym pierwotnym znaczeniem neferzy. Zostały znaczenia te wtórne i to jeszcze dwa, które bywają używane naprzemiennie, przez niektórych zamiennie, co powoduje troszkę zamieszania. Ale to, to się jakby wszystko mieści w definicji słownikowej terminu nefesz. Natomiast tutaj widzimy zakaz spożywania krwi. Po co? Żeby nie spożywać chanefesz i mchabasha tego nefesza razem z ciałem. Zobaczcie, co z tego robi Greka. Używa rzeczownika kreas, mięso w sensie rąbanka, żeby nie spożywać duszy razem ze schabową. A więc utożsamienie nefesz, dam, yy, cokolwiek postawimy za nefer, krew staje się tutaj już pełne. Spożycie krwi to jest spożycie duży. Natomiast troszkę inaczej wygląda to w poezji. Widzimy Psalm 79, pamiętamy, że nie należy on do najbardziej optymistycznych w Biblii, jego głównym tematem jest zburzenie Jerozolimy i konsekwencje. I tak jak patrzymy na ten obrazek, no to widzimy jakieś fajerwerki. No uważcie, miasto ginie. Tylko, że w tym mieście nie widać ani jednego człowieka. Ewakuowali, a potem podłożyli no, Pewnie nie tak to wyglądało. I psalm mówi o tym jasno. I jak występują ciało i krew? nie występują w ramach jednej rzeczywistości, jak w przypadku mięsa, z którego nie spuszczono krwi, tylko jest krwiste, tylko występują w ramach jednego rozwiązania stylistycznego. Mamy yy, dwa wyrażenia, które mają opisywać tę samą rzeczywistość rzezi przy okazji zburzenia i zniszczenia Jerozolimy i opisują, żeby było dłużej, żeby się troszkę porozwodzić nad, tym, nad tą katastrofą to najpierw mówimy o ciałach, które są porozrzucane jako padlina dla ptaków i zwierząt, a potem o krwi, która kałużami porozlewana jest na tym wielkim pobojowisku i i w ten sposób budujemy wielopiętrowy obraz miasta po oblężeniu, zdobyciu, rzezi, spaleniu. No właśnie. Tutaj oczywiście chodzi o Baszara, tutaj chodzi o Nefes. Ciało i to, co niecielesne. Dlaczego jest znak zapytania? Zobaczycie Państwo, co się dzieje, co się dzieje w tekstach. Znowu mamy kawałek z Hioba i popatrzcie na to. Zadręcza go własne ciało, odczuwa ból swojej duszy. Tak, mieliśmy rozwiązanie stylistyczne, żeby dłużej pomówić o o tym bolesnym temacie, jakim było zniszczenie Jerozolimy. Tak tutaj mówimy o cierpieniach indywidualnych. I jakby człowiek jest rozłożony na, na warstwy cielesną i tę, która związana jest z nefeszem. Czyli cierpi na, na różne sposoby. Może go boleć noga, może go boleć ząb. Może go boleć ciało, a może go boleć nefesz. Oddech nie boli, prawda? Więc nie można powiedzieć, jakby chcieli niektórzy, że nefesz zawsze znaczy oddech. Boli coś, czym jestem. A więc mamy tego człowieka, który ma ciało i ma duszę ma element materialny, ma element niematerialny, ale będący pewnym aspektem, czy częścią jego podmiotu, skoro jak duszę boli, to Jasia boli. ja się nie bolą, bo nie są. Nie są jego. Rosną nawet jak ja się umrzę, prawda? A dusza jest elementem tego podmiotu, ale nie zawsze jest tak słodko. Zobaczcie Państwo, tutaj w Psalmie 16 mamy taką wyliczankę: serce, dusza, ciało. Uwaga, na duszę. Nie wiem, czy pamiętacie taki stary dowcip o sierżancie, który ma poinformować jednego z żołnierzy swojej kompanii, że mu matka zmarła. Tylko mówią mu sierżancie, nie tak prosto z mostu, bo chłopak delikatny. Ja Zwołuje całą kompanię, mówi ci, którzy mają matki, wystąp. Kowalski, gdzie się pchasz? Nie, masz, a nie matkę. Więc tutaj by trzeba powiedzieć, że... a nie dusza, tak? W tekście hebrajskim mamy kawodi, liwi, kawodi, beszari, moje serce, moja chwała, czy Znowu dosłownie. To, co powoduje, że jestem znaczący, moje znaczenie i moje ciało. W Septuagincie czytamy he moje serce, heglosamu mój język, he moje ciało. A więc, y Mamy człowieka złożonego z trzech elementów materialnych. Serce, język. I co tutaj znaczy ciało? Reszta mięcha. Serce myśli, język gada, co serce wymyśli. No i jest jeszcze cała ta maszyneria, która oddycha, trawi. I tak dalej. W hebrajskim sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana, bo oprócz konkretnych rzeczy, serce, w którym się coś dzieje, co, co nie jest, co nie da się zważyć, zmierzyć, ale Serce to jest jednak coś, można wziąć w rękę. Niektórzy mówią nawet, że ugryźć Jest ta reszta mięsa, a tutaj jest coś, że tak powiem, niemięsnego. No i, i mamy przykład, który idzie na łatwiznę. Tutaj yy, w 44 e, widzimy obraz człowieka, który jest e, tak zgłębiony, przytłoczony. E, jego dusza legła w pyle, par do prochu, do tego prochu, z którego Adam został ulepiony, a e, przekład mówi e, ciało do ziemi jest przygniecione. Ale zobaczmy, tu nie ma baszar, tylko jest beten, a beten to nie jest ciało, tylko to jest tutaj, to miękkie. To jest Nie Nie wysoko. Znaczy, bebeki tam. Wnętrzności. Nie, bo wnętrzności to rechem. A to jest betel. Kiszki. Coś koło tego, tak. I... Y, Septuaginta dobrze tłumaczy. Gaster, hemon. gastrologia, wiadomo, że nie chodzi o, o, o, o, o uszy czy, czy no. Natomiast z y, bliżej nieokreślonych powodów tłumacz uparł się, żeby posłużyć się y, opozycją dusza-ciało, która to opozycja jest raczej w tym tekście nieobecna. Mamy, przepraszam, za wyrażenie, gębę, którą ktoś zarył w proch, w ten pył mu ziemi i brzuch, na którym leży i kwiczy. Więc mamy dwa elementy jak najbardziej cielesne, które yy, są sytuacji klęski, poniżenia. A więc tutaj z kolei przypisywanie nefesz jakiegoś znaczenia w sensie dusza komplikuje nam mocno światopogląd, no bo jak to dusza w progu, to jak? No to, to, to czy dusza jest śmiertelna? W oparciu o przekład takie pytanie nie jest uzasadnione, natomiast jeśli chodzi o tekst hebrajski czy oseptuagintę? Takie pytanie się w ogóle nie pojawia. Ciało zbiorowe albo ciało jako rzeczywistość złożona z różnych innych rzeczywistości. Zobaczcie Państwo, to jest z opowiadania o ostrzeżeniu, którego dokonuje Elizeusz. Oczywiście ten obrazek jest taki, żeby uniknąć oskarżenia o pedofilię, prawda? Natomiast jak czytamy tekst to widzimy, że Elizeusz próbuje tak odwzorować na tym dzieciaku twarz i ręce. <śmiech> I przy okazji mamy taką fajną wyliczankę. Piu, czyli pusta. STOMA autu. A co leczy STOMATOWE, prawda? Y -y". Potem mamy ENAŁ, OCZY, KAPAŁ, Dłonie. I to wszystko wchodzi w część większej całości, która ma nabrać ciepła, chociaż już wystygła. I ta większa całość nazywa się wasza. Więc to są części składowe tworzące ciało. Ale nie tylko w ten sposób możemy mówić o tym, że Bashar zbiera inne elementy. Nie tylko na zasadzie mania różnych członków. Akurat wybrałem ten kawałek z e, księgi liczb, ale wyrażenie kol Bashar jest dosyć częste w Kol może mieć dwa znaczenia różne w zależności od tego, jak zinterpretujemy kol. Bo kol znaczy albo wszystek, albo każdy. Cały albo każdy. Czy jest różnica między powiedzeniem cały stół i każdy stół, no jest. Weźmy to, przy czym siedzimy i popatrzcie Państwo, jak to jest zrobione. Jeżeli powiem każdy stół, to znaczy, że ten stół, ten stół, ten stół i ten stół. A jak powiem cały stół, to znaczy całe to, to, czyli wszystkie stoły. I teraz przenieśmy to na ciało. Kolba szar, to może być albo całe ciało, albo wszystkie ciała wchodzące w jakąś całość, bo zawsze będzie to liczba pojedyncza. Nigdzie nie znajdziecie tego wyrażenia z liczbą mnogą. Wszystkie ciała. Tylko to ciało może być albo rozumiane jako przedmiot pojedynczy, albo jako taki przedmiot kolektywny. A więc ciało składa się nie tylko z rączki, nóżki, uszka, oczka. Ciało się składa z Pana B, z Pani A, z dziecka X. I to też będzie kolbasa. Nie tylko w sensie każde pojedyncze ciało, ale wszystko co cielesne. Całe Całe ciało, cała cielesność świata przy powiatu koneckiego. Tutaj sprawa jest stosunkowo najprostsza. Po ciało to cielesny aspekt osoby. Nie, nie nie włożył tego wolu na plecy, nie włożył na, na siedzenie, nie włożył na klatkę. Na ciało włożył, na, na całego siebie. Tak samo ten zakaz używania oleju poświęconego do celów kosmetycznych. Niczego nie wolno tym smarować jako kosmetykiem, bo to jest bo to jest materia święta, konsekrowana i ani odcisku tym nie smarujemy, ani liszania, niczego. No i tutaj znowu mamy yy, sytuację, o której już żeśmy mówili przy okazji yy, psalmu upadli całym ciałem. No nie całym ciałem, tylko epikolian, czyli właśnie Beten powraca, tylko, że tutaj nie ma tekstu hebrajskiego, więc nie widzimy tekstu, gdzie użyty byłby Beten. Możemy się tego Betenu domyślać pod konia. Tam był Gaster użyty, a tutaj mamy Konian. Ale to jest jeden pies. No i teraz części ciała. Trochę tak, jak żeśmy mieli w tym pierwszym tekście z Elizeusza. Ręka jako część ciała, skóra jako część ciała. I teraz od ciała przechodzimy do cielesności. Na co mamy minuty? E, cielesność. Cielesność ma swój splendor, ma swój dekor. Ale musimy zauważyć, że ten Splendor cielesności zwykle jest przedstawiany z pewnym cieniem. Zacznijmy od siły ciała. Jaki jest największy problem z siłą w ciele? Ano taki, że jest, a potem jej nie ma. W dwunastym rozdziale księgi Kocheleta jest taki przecudny, metaforyczny poemat o starości. To przecudny. Starość opisana jako psucie się różnych rzeczy. Starość jednostkowa konkretnego podmiotu opisywana jako starzenie się innych osób. Jako zmęczenie, które przychodzi na ciężko pracujące przy żarnach kobiety. To jest bomba. No i to jest właśnie ten problem z cielesnością. Że podlega czasowi. Ale to nie jest jedyny problem z cielesnością. A popatrzmy, jak tu jest z pięknym. Mamy kawałek z Księgi Judyty, jak Judyta przygotowuje się, żeby opuścić oblężoną Bedulię i wybrać się do obozu wojskowego Holofernesa. Jak Państwo pamiętacie, na co dzień Judyta się raczej nie stroiła. Odkąd została wdową, ubierała się bardzo skromnie, wręcz <kli> e, ostentacyjnie skromnie, nie używała kosmetyki, nie używała biżuterii, co nie znaczy, że nie wiedziała, że to wszystko służy. I teraz robi z tego użytek. Eksponuje swoje piękno, podkreśla je, ale po co? Świadomie posługuje się pięknem swojego ciała, żeby, zacytuję klasyka, oszukiwać i dręczyć, zdradzać, nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. E... Być kobietą, być kobietą, tak. I ona wie, co ma zrobić. Ona się nie przyznaje, że urznie holofernesowi łeb. Ale ona wie, że to zrobi. I ona nie, nie idzie tak na, na, na aferę, byle by się wkręcić do obozu, a potem zobaczymy. Ona ma precyzyjnie przygotowany plan. Na obiecuje, że powie, jak miasto można zdobyć, wprosi się na zachrapianą imprezę, żeby nie było, że nie ma przyczyny imprezować, przyniesie i picie, i zagrychę, a potem zrobi swoje, czyli zaszlachtuje gości. I ona wie, że będzie działała w sposób podstępny i chce działać skutecznie. I dlatego piękno ciała wykorzystuje jako element podstępu wojennego z zimną premedytacją. A więc, jeśli chodzi o piękno ciała, to ono nie tylko jest ulotne. Można by było znaleźć teksty o ulotności urody, tak? Nie, nie szukałem, bo to, to już było przy innej okazji, ale o wiele ważniejsze jest to, że piękno może być zwodnicze, może być użyte, żeby komuś zrobić krzywdę. Dlatego wybrałem ten kawałek z Judyty, a nie z Pieśni nad Pieśniami. Bo jak całość poezji bukolicznej, pieśni nad Pieśniami jest, że tak powiem, grzeszy piękną duchostwem, tak? Natomiast y, tutaj jest pokazany prawdziwy dramat, kiedy dla osiągnięcia dobrego celu sięga się po środki, o których Sięgający wie, że są niegodziwe. Ciało jest tym, co, co doświadcza swoistej słabości. Na widok arcykapłana, wodza, który przyszedł na czele zwycięskiej armii ogarnia. Ogarniam przerażenie, które się objawia.